Chwała Panu Bogu. Ja bardzo się raduję z tego czasu, który mamy. Już dużo słyszeliśmy. Słyszeliśmy tyle Boża, Bożego Słowa, które pokrzepia, posila, umacnia. Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem dzisiaj. Zanim zacznę, też skrócę to świadectwo, jak już wspominane tutaj było, żeby długo nie zabierać czasu, ale pragnę jeszcze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 i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co niskiego rodu u świata i to, co wzgardzone wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to jest czymś unicestwić. I ten 29 jeszcze, aby żaden człowiek nie chępił się przed obliczem Bożym. Dziękuję Panu Bogu. Dziękuję Panu Bogu. Raduje się moje serce. Z tego, że z Wami jestem, y, y, y, mieszkam w Koszczynie, zacznę tak, że od młodych lat pożywałem alkohol. To mnie pociągnęło do tego, że wpadłem w niewolę grzechu. Zacząłem y, pić ten alkohol. Już w szkole podstawowej byłem y, y, na komisariacie, dlatego, że byłem nieprzytomny i tam mnie złapali i na policji byłem, na komisariacie już od młodych lat, tak życie moje, moje zaczynało się. A później dalej to życie się toczyło, podstawowa szkoła, zawodowa, coraz bardziej wpadałem w to picie, ale też do wojska poszedłem, tam zacząłem też, tam też piłem alkohol, to wino, to bimber, to różne te, które można było spożywać, te trunki i tak po wyjściu z wojska coraz bardziej, coraz bardziej zacząłem pić alkohol. Zniewalał mnie. Do takiego momentu doszedłem, że były ciągi tygodniowe w moim życiu, aż doszło do tego, że do tych zwidów, do omamów wzrokowych do mamów dotykowych, no, słuchowych, że diabel to po prostu diabeł mnie omotał. Pięć razy byłem na odwyku. W więzieniu byłem, tam też się znalazłem, bo potrzebowałem na alkohol. No to włamanie trzeba było. No, pierwszym razem dostałem w zawieszeniu, następnym razem, gdy już poszedłem siedzieć do więzienia. No i tak życie moje wyglądało i w moim domu było tak, że też i braci czterech mam, to jeden najstarszy, to też problem z alkoholem, do dzisiaj ma, że jest niewolnikiem tego, tej alkoholu i do tej pory pije i mój brat najmłodszy narkotyki, heroinę bierze, wszczykuje. Ale powiem, że ja pragnąłem w jakimś czasie, po jakimś czasie przestać pić. I przychodziłem, miałem czas, że nie piłem, że chodziłem na grupę A, przyszedłem, na, chodziłem na grupę A, próbowałem coś robić ze swoim życiem, ale Alkohol był mocniejszy. I zacząłem dalej pić. Krótko byłem na, tym, na tych mityngach chaoskich. Ale i tak moje życie dalej się toczyłem. Ale przyszedł czas, że po raz kolejny w ciąg, w ciąg i następny ciąg alkoholowy moje życie się sypało. Przyszedł czas, że po raz kolejny musiałem iść na odwyk, ale zanim wtrafiłem na ten odwyk leżałem w szopie czy w pustostanach, bo ja mieszkałem w różnych miejscach, to na Melinach, to na, na, na stacji, to w, w pustostanach i w szopkach jakichś i to była zima, 2005 rok i tak leżę i do Boga i Mówię tak w duchu, Boże, wiesz, istniejesz, pomóż mi. I Bóg odpowiedział na tą modlitwę. Poszedłem po raz kolejny na odwyk i tam stwierdzili, że mam no, uszkodzony centralny układ nerwowy, że skierowali mnie też na badania, czy mnie groziło, mnie groziło, że mogłem pozostać do końca życia w zakładzie psychiatrycznym. Ale Bóg był większy, jest większy. I zmiłował się nade mną. Zmiłował się nade mną. Wyszedłem z tego odwyku, poszedłem na następny odwyk. Z tego odwyku poszedłem na mityngi AA. I tam spotkałem ludzi wierzących, którzy powiedzieli o Panu Jezusie. Mówili o Panu Jezusie, ale we mnie się gotowało. Ale gdy wyszedłem jeszcze z tego odwyku, chodziłem codziennie, co tydzień do Kościoła Katolickiego przez rok intensywnie. Nawet szedłem siedzieć w pierwszych rzędach. Wcześniej wychodziłem z domu, żeby usiąść w pierwszych rzędach, żeby słyszeć, co ksiądz ma do powiedzenia. Ale słucham, słucham, jeden ksiądz, no lepiej, drugi gorzej. No i tak przychodziłem. Ale przychodziłem też na grupę A. I tam mówili o Panu Jezusie. I tak słucham, słucham. No, denerwowało mnie, bo to nie miejsce na mówienie o Panu Jezusie. Chociaż prawo każdy miał o swoim Bogu mówić. Bo tam jest taki krok, jakkolwiek go pojmujemy. Ale jako Panu Jezusie się tak człowiek, jako wtedy mnie złościło to. Ale przyszedł czas, że oni, yy, podszedł ten, yy, ten, brat i mówi, zapraszamy Cię do zboru na nabożeństwo w Koszczynie, ja mówię, ja mam swój kościół, mam swój kościół, ale tak się zastanowiłem po drodze w domu, tak rozmyślałem, pójdę do tego zboru, zobaczę jak jest, no i zacząłem Przyszedłem, usiadłem, patrzę. Nie mają szat tych liturgicznych, żadnych bracia, ale było Słowo Boże. Było słowo mocy. Jeden brat usługiwał w takim słowem, które mnie dotknęło. Pomyślałem, jak on mówi, że apostoł Paweł mówi, że on jeden z największych grzeszników jest, to kim że ja jestem? I tak chodziłem do tego zboru, no i słuchałem kazań, zacząłem nawet śpiewać pieśni razem z nimi, z braćmi, siostrami, ale przyszedł czas, że pokutowałem, upamiętałem się z grzechów swoich i postanowiłem pójść do chrztu. Poszedłem, no powiem rodzicom, że idę do chrztu, poszedłem do mamy, mówię, Idę do chrztu. Nawróciłem się, pokochałem Pana, Jezusia, Pana Jezusa. On jest moją radością. On dał mi nowe życie. Mówi tylko tacie nie mów, bo on się zdenerwuje. Ja, mówię, ja muszę powiedzieć to. On taki był, no jak, nerwowy taki. Ja poszedłem do niego, mówię, że tak i tak powiedziałem, że chodzę tam do zboru Wspólnoty Dziorą Świątkowej do, i tam nawróciłem się i idę do chrztu. On powiedział do mnie, mój tato, kiedyś był problem, a teraz jeszcze większy. Co rodzice powiedzą? Co powiedzą? Co rodzina powie? Co powie rodzina? To u ludzi jest ważniejsze. Co powie rodzina? Mówi, kiedyś byłeś wariat, teraz jeszcze gorszy wariat. Co powie rodzina? A I poszedłem do tego sztu, Ale w ten sam dzień zadzwonił mój brat. Czy muszę iść do chrztu? Czy zastanów jeszcze, jeszcze? Ale ja wiedziałem, że to diabeł chce przeszkodzić mi. I mówię, nie. Ja Powierzyłem swoje życie Panu Jezusowi. Wiem, co robię i chcę iść do tego sztu. I poszedłem do tego sztu. I wiecie, życie, życie z Bogiem jest piękne do tej pory. Mam piękne życie. Bóg dał mi cudowną żonę. Jeszcze krótko powiem, jak to się stało. Nie od razu modliłem się o żonę. Gdy się nawróciłem, zacząłem się modlić o żonę, żeby też kochała Pana Jezusa, taką, która nie tylko, że, że jest, że mówi, że kocha Pana Jezusa, ale która kocha naprawdę Pana Jezusa. I się modliłem. I jeździłem po zjazdach, na zjazdach byłem, no, były różne, no, siostry, no, podobały się. Jeden brat do mnie powiedział... Tak zauważył, że tak się oglądnęłem na, na jakąś siostrę. Mówi Robert, bracie, ty nie, nie szukaj żony oczami. Nie szukaj oczami. Zawstydził mnie. Musiałem pokutować z tego. Mówię, nie, tak nie będzie. Na kolana, znowu na kolana. Nie, nie chcę w taki sposób szukać żony. Ale przyszedł czas... No, no, modliłem się o żonę, ale no nie miałem, ciężko mi było, no, no chcę mieć żonę, miałem i się modliłem. No i taka strona była w, interne, w internecie dwoje razem, dwoje razem, taka strona internetowa, byli wierzący, czyli tak zwani wierzący różni, no, bo to różne było, z różnych kościołów, i tak napisała jedna taka dziewczyna do mnie, trochę starsza była wtedy ode mnie i tak mówi, i pisze, że cieplutko Ciebie pozdrawiam. Tak, tak, tak napisała, cieplutko pozdrawiam, takie, takie miłe teksty, taka mi, miła mowa. No ale ja, ja tak pomyślałem, no nie tylko się zapytam czasem, czy nie miała męża wcześniej. Bo ja czytałem Biblię i wiedziałem, że jest tak, że w zborach, w kościołach różnych pozwalają na cudzłożne związki, na powtórne małżeństwa. Mówię, nie ta, mówię do niej, słuchaj, czy zapytałem się, czy miała męża. Tak miałam, tylko ja byłam u pastorów, trzech pastorów i oni powiedzieli, że ja mogę wyjść za mąż. Ja mówię, ja odpisałem po jakimś czasie, co mówi Słowo Boże, jak mówi Słowo Boże. Tam w Koryntian ona też odpisała, że w Koryntan jest napisane tam, że żeby nie gorzeć, to trzeba wyjść, to, to trzeba wyjść za mąż. Mówię to z kontekstu jest wyrwane, bo to y, kawalerów czy wdowców się tyczy, ale, ale, ale nie ci co mieli, y, nie, nie żeby powtórnie, że nie w jej <coughs> przypadku. No i, I wtedy jak odpisała mi, to powiedziała do mnie tak wy to macie chore myślenie, ty masz chore myślenie jak inni, zaczęła inne słowa bo no ja powiedziałem też, odpisałem tak, że tak i tak mówi Słowo Boże, a ci bracia, co tak twierdzą, że możesz wyjść za mąż, to oni potrzebują miejsce pokuty. I to ją rozzłościło też. Ja konkretnie powiedziałem, że pokuta potrzebna dla tych pastorów, którzy powiedzieli, że możesz wyjść. Bo Słowo Boże mówi, że nie wolno, ale ludzie mówią, że wolno. Pamiętacie, Jan Chwidziciel powiedział, nie wolno tobie mieć żony twojego brata. A ludzie mówią, wolno, ale Bóg mówi nie. I dzisiaj dużo było o tej wolno, też o wolności w Chrystusie, o odpocznieniu. Ja to chcę przeżywać, pragnę tego przeżywać, gdy się nawróciłem. Gdy jeszcze nie byłem nawrócony, ja nie wyobrażałem sobie życia bez picia. Moje hasło to było takie bez picia nie ma życia. Picie życie, picie to życie. A dzisiaj powiem, że bez Pana Jezusa nie ma życia. On dał życie tak wspaniałe życie. że, że wcześniej gdy byłem też w świecie, pra, tak mówiłem, chciałem, żeby zmieniło moje się życie. Chciałem innego życia, ale nie miałem wyobrażenia takiego życia, które teraz. Ja nie myślałem o, o tym, żeby Jezusowi służyć, Panu Jezusowi, ale żeby tylko ułożyć sobie, tak, mieć żonę, dzieci, dom, no tak po ludzku sobie myślałem, ale dzisiaj inaczej myślę, żeby, żeby woli Bożej szukać w swoim życiu, żeby nie pokładać nadziei w Chrystusie tylko w tym życiu, ale, ale, ale, ale cel mieć przed oczyma tej te Jeruzalem niebieskie. I dziękuję Bogu, że z Wami jestem i mogę się dzielić z Wami. To, co przeżywam, to, co Duch Święty czyni w moim życiu, to jest wspaniałe, dzieło swoje. Koledzy mówią do mnie, tobie się udało. Tobie się udało. Ty największy alkoholik. Ty to byłeś pijak, ty musiałeś się nawrócić. Ty dynatura tpiłeś. Ja przecież z tobą dynatura tpiłem. Ja z Tobą dynatura tpiłem. Dziękuję Bogu, że mnie wyrwał z tego bagna. Ale to nie tylko to, że alkohol i, i narkotyki i papierosy, to chrześcijanie to nie jest to, że tylko nie pije i nie pali i, i jeszcze coś innego nie robi. Bo tak, no może ludzie, co niektórzy myślą, że to wystarczy, żeby przyjść, żeby służyć Bogu, ale nie, to oddawać samego siebie całkowicie Panu Jezusowi i żeby kroczyć Jego drogą. Także już może kończę. Jeszcze raz dziękuję za miłosierdzie Boże, za Jego bardzo łaskę i miłosierdzie, za litość, którą mi okazał, bo bym zginął bez Pana Jezusa. I dziękuję Bogu za Was wszystkich, których tu mam. I tak na tej stronie takie te rzeczy właśnie spotykały, ja wiem, że to takie doświadczenia mnie, próby takie miałem, że jedna, następna jakaś po, po rozwodzie, było tam dużo rozwodników, no, że Bóg mnie przeprowadził przez to, to dziękuję Bogu, że, że dał mi żonę, która, która była, no, że bogobojna, nie, że... Takich rzeczy, takie zrozumienie Słowa Bożego, takie ma jak ja, że nie i koniec nie ma na to pozwolenia. Ale przyszedł czas, że y, Boże, ja albo się z tego wylogowuję, nie chcę już być w tym, bo już, no, no albo Boże, modlę się, modliłem się do Boga, żeby, Boże, jeśli mam mieć... Ty najlepiej wiesz, czy mam mieć żonę, czy nie. Bóg powiedział, że, że będę miał, że dał obietnicę, że będę miał i y, y, ja tam patrzę, jest właśnie ta y, osoba, z którą teraz jestem w małżeństwie ponad 10 lat, minęło we wrześniu 10 lat, ale do niej napisałem tak. czy jest jeszcze siostra, jakaś dziewczyna, czy siostra, już nie pamiętam dokładnie, która jeszcze nie miała męża. Ona odpisała, jest. No i zaczęliśmy pisać. i Ja pojechałem do, do Warszawy, ona ze zboru z Warszawy, do, do zboru do Warszawy, spotkaliśmy się. Po trzech miesiącach był ślub. W maju, jak się poznali, no w kwietniu, w maju się pierwszy raz spotkaliśmy, 1 maja, no to we wrześniu był ślub. I dziękuję Bogu, że Bóg przeprowadził mnie nawet przez tą rzecz, że nie dałem się skusić, że wziąć jaka, bądź, no, no co takiej, ale Bóg w tym ten, Bóg dał mi żonę jeszcze w modlitwie powiedział, że będzie Twoją żoną. To y, nie to, że cały czas słyszę Boży głos taki słyszalny, ale wtedy usłyszałem słyszalny głos, taki, do swego serca, że tak, będzie Twoją żoną, żeby nie wątpił, ale wierzył w to. I dwukrotnie miałem poświadczenie tego. I dziękuję Bogu za Was wszystkich jeszcze raz, za to, że jestem z Wami. Amen.